jakby Przedstawionym przez dwa Świętego zarys listu apostoła Pawła do Rzymian postaram się jeszcze raz przeczytać od 1 do 15 początku rozdziału. Pierwszy rozdział listu do Rzymian. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu Swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu Naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,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 Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelią i wam w Rzymie. Może jeszcze następne dwa wiersze. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawiony, objawione z w wiarem, jak napisano aby sprawiedliwe z wiary Jedną taką rzecz w liście do Rzymian widzimy, że tak jak ten pierwszy wiersz nam mówi ostatnie słowa zjasnowania Ewangelii Bożej, także w ogóle cały list do Rzymian jest nacechowany i bardzo mocno podkreślony jest właśnie imię Boga. Że w wielu miejscach jakby Duch Święty na pierwszym miejscu tutaj stawia... Boga, który jest sędzią, który jest ojcem, który właśnie tutaj jest tym, który ma tą Ewangelię Bożą i wiele innych miejsc wskazują nam na to, że Bóg, choćby nawet też 17 wiersz, usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, 16, mocą Bożą ku zbawieniu każdego i tak dalej. Wiele jest takich wskazań, które w innych listach y, słowo Bóg jest zastąpione albo też i jakby mówię, pokazane jest bardziej imię naszego Pana Jezusa Chrystusa ale w Ewangelii, znaczy w liście do Rzymian pokazane jest i bardzo mocno podkreślone jest imię Boga dlatego, że ten list jest y, listem dla wszystkich ludzi i wielu y, a szczególnie Pogan Bóg, który jest tym, który będzie sądził żywych i umarłych. On jest tym, który stworzył niebo i ziemię. I wielu jakby drży przed Bogiem, czy jest, ma bojać przed Bogiem. I ten list w taki sposób jest napisany, aby właśnie to imię Boże było pokazane na, na pierwszym miejscu. I też apostoł Paweł w pierwszym wierszu od razu pokazuje nam wyznaczone do zwiastowania Ewangelii Bożej. Wiem, wiemy, że na innych miejscach jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa, że jest to dobra nowina, a tutaj akurat jest jakby rzadko gdzie indziej znaj znajdujemy właśnie takie słowo, które nam mówi, że to jest Ewangelia Boża. Dlatego też i tutaj w drugim wierszu jest napisane, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Ten list pokazuje nam i bardzo mocno podkreśla, że człowiek musi się nawrócić, że człowiek jest pod sądem Bożym, że Bóg wszystko wie i że Bóg będzie sądził wszystkich ludzi. I że On nie przepuści niczego. I dlatego też najpierw opowiada i zwiastuje tę Ewangelię przez swoje sługi. A tutaj mamy napisane przez tego apostoła Pawła tę Ewangelię. A my jesteśmy też i tymi, którzy mamy to dalej ogłaszać i opowiadać innym. Jeśli mam otwarty taki list przed sobą, to na pewno to nam uzmysławia, że było to bardzo ważne dla Boga, żeby te prawdy, Ewangelii głębiej wyłożyć dla tych, którzy uwierzyli, bo to nam przybliża w ogóle co Bóg ma na sercu, jaki On jest i to też sprawia, że wtedy nasza miłość do Niego rośnie. Jeszcze chciałem tylko jedno jedno zdanie powiedzieć co do tego sługa czy niewolnik Jezusa Chrystusa. Myślę, że my tak jakby, tak jakby w pewnym sensie po ludzku próbujemy od tego tak trochę uciec, żeby nie być tymi niewolnikami Jezusa Chrystusa. Ponieważ wiemy, że jest bardzo wzniosłe jest nasze powołanie. Jesteśmy nie tylko dziećmi, nie tylko dziedzicami, nie tylko Panną Młodą, w końcu żoną. Jeszcze w przyszłości dowiemy się coś więcej, więc to jest coraz, coraz wyżej. Ale apostoł Paweł to wszystko przecież wiedział, a jednak on tutaj, i to nie tylko w tym jednym miejscu, pisze, jestem niewolnikiem. Chodzi o to, że a po na inny przykład jeszcze, który mi się teraz przypomniał pewien brat, ewangelista, który e, chyba jeszcze żyje, ten brat, który przemawia na, na stadionach. E, to no, wszyscy oczywiście takiego człowieka traktują po królewsku, i on na, przed, tuż, tuż przed swoim wystąpieniem gdzieś tam szedł e, tymi tam no, jakby socjalnymi pomieszczeniami. I była to akurat tam jakaś pani, która pełniła, no też wierząca osoba, która pełniła jakieś tam funkcje w związku z zachowaniem porządku, także przy teoletach. I on przy niej się zatrzymał, mając tuż, tuż zaraz swoje wystąpienie. Zatrzymał się, porozmawiał i jakaś była chwila takiej serdecznej rozmowy. I chodzi o to, że wszyscy to zauważyli, że on mimo tego, że był tak... No, połubiony przez wszystkich i że już miał to wielkie wystąpienie z telegimami, i tak dalej, transmisja, i tak dalej, a on zatrzymał się przy takiej babci klozetowej. Przepraszam, że się do kogoś miałoby urazić. Chodzi o to, że możemy to sobie w jakiś sposób przybliżyć, że mamy do czynienia z Bogiem, który jest potężny, jeśli idzie burza, która łamie drzewa. Zabija ludzi, niszczy domy. Jesteśmy przerażeni. Możemy powiedzieć, że to jest wielki Bóg. I teraz wyobraźmy sobie, że ten wielki Bóg, ten potężny Bóg jest też uniżonym Bogiem, który staje się człowiekiem i umiera. A więc On jest tym, który się jest gotów też i jakby ukryć swoją świętość, on nas za nas zapłacił, ale nie tyle, że po prostu wyciągnął z kieszenia jakąś kwotę. On po prostu dał się poniżyć. I to wzbudza w nas to, że jesteśmy no, absolutnie gotowi całkowicie przed Nim pa paść, oddać Mu się. I ja tak sobie to wyobrażam, że apostoł to właśnie odczuwa. Że ten wielki Bóg, Stwórca, Jezus Chrystus, nagle tak się bardzo uniżył, że to może w tym apostole tylko spowodować... Uwielbienie, i żonie jest gotów na wszystko. On jest malutką mrweczką. dlatego pisze niewolnik Jezusa Chrystusa. Mówi, Panie, ja Ty mnie kupiłeś, a ja wszystko dla Ciebie zrobię. I to wcale niczego nie odbiera z, tej, z tego naszego wzniosłego powołania. Teraz, jeśli mamy przed sobą tych pierwszych siedem wierszy, to zauważmy, to jest nawet takie podzielone, że to jest pozdrowienie. Taki początek wstęp To jest nadzwyczaj długi wstęp. W żadnym liście nie ma tak długiego wstępu. Jeśli ktoś z nas kiedyś pisał list, to, też to chyba coraz bardziej wychodzi z mody, tym bardziej na papierze jeszcze, to ma świadomość, że to też jest jakieś tam zdanie na wstępie, trzeba napisać. Tutaj jest to bardzo długi wstęp. Kilka zdań, gdzie właściwie ta Ewangelia już jest streszczona. Czyli apostoł już na samym początku, w samym tym dzień dobry, właściwie streszcza to wszystko, co on chciał napisać. To taka, jakby to taka szkipiało w nim. I teraz zaczyna od tego, drugi wiersz, że ta Ewangelia to nie jest nagle coś, czego nikt w ogóle tego nie wie, i to nagle spada znikąd. Ewangelia jest ukryta oczywiście w pismach. I w Starym Testamencie, w tych natchnionych księgach, mamy bardzo wiele takich, nazwijmy, promieni Nowego Testamentu, gdzie ta Ewangelia, coś z Ewangelii można zauważyć. Ja tu mam z takich, może z pięć miejsc, które sobie wyszukałem. Na pewno czymś, co nam wskazuje na Ewangelię, jest Słowo Boga skierowane do węża, Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, gdzie Bóg mówi, że potomstwo niewiasty zdepcze ci głowę. Więc to już jest zapowiedź tego, co miało się wydarzyć. Czy też pierwsza Mojżeszowa, dwudziesty rozdział. Abraham idzie z Izaakiem, żeby go złożyć w ofierze. To jest też streszczenie Ewangelii. Czy też mamy czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział, dziewiąty wiersz. Chodzi o tego węża na tym drzewcu czy kiju i to też jest streszczenie Ewangelii. Nie będziemy teraz tego analizować, ale to jeśli się przyjrzymy, to każdy szczegół wskazuje na, jest to właściwie odniesienie, odwzorowanie Ewangelii. Kto spojrzy, już nie umarł, był zdrowy. Kto spojrzy, kto uwierzy, jest zbawiony. Jakie to proste. W czasie wystawy Biblii jednej Pani to właśnie powiedziałem. Pokazując tę Biblię obrazkową, to nagle otworzyła oczy, jakby coś zauważyła. To jest rzeczywiście dokładnie Ewangelia. Czy też Mojżesz mówi proroka jak ja wzbudzi wam Pan. To jest wprost mowa o Chrystusie. To też jest Ewangelia. Tego proroka, którego będziemy słuchać. Czy wszyscy mają słuchać. Albo też wprost, Chabakuk, chyba drugi rozdział, Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy to nie jest Ewangelia? No, to jest wprost Ewangelia. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, i takich odniesień mamy dziesiątki. Jeśli byśmy tak czytali Biblię, to można takich rzeczy wyłowić mnóstwo. A więc rzeczywiście, apostoł mówi do tych Rzymian, że to, czemu żeście uwierzyli, to nie jest nagle coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie było. To jest coś, co już wcześniej wszyscy mogli wyczytać w pismach, w tych natchnionych pismach Starego Testamentu, bo wśród nawróconych zapewne byli i Żydzi. Rzym to było miasto, w którym wielu Żydów mieszkało, więc tak można sądzić, może i do nich to, czy z myślą o nich on to pisał, że Ewangelia to jest coś, co już tam możecie znaleźć w Starym Testamencie. I teraz mówię o tym, jaka jest treść Ewangelii, czyli o kim ona mówi, bo to nie jest zbiór jakichś przykazań czy zasad, ale przede wszystkim Ewangelia to jest wieść, czy wiadomość, poselstwo o osobie, o Chrystusie. I tu jest napisane o synu swoim, czyli Bóg o swoim synu w tych pismach zapowiada. Najpierw jego przyjście przepowiedział przez proroków. I on miał być potomkiem Dawida. To w drugiej księdze Samuela, siódmy rozdział. Możemy przeczytać. Chciałem to przeczytać. Druga Samuela, siódmy rozdział. Hmm. 7 rozdział, 12 wiersz, strona 339. A gdy dopełnią się dni Twoje, to jest słowo do Dawida, i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom Mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a On będzie mi synem. Oczywiście, że możemy to odnieść w pierwszej linii do e, tak, Salomona, ale jest to e, też, patrząc dalej, spojrzenie w przód na e, Chrystusa. Nie jest to jedyne miejsce e, jasne na ten temat. E, I rzeczywiście, e, na innym miejscu też apostoł Paweł mówi o Chrystusie który jest zrodu Dawidowego według Ewangelii mojej. Jak on mówi, to jest drugi Tymoteusz, drugi rozdział, ósmy wiersz. I sam Jezus Chrystus mówi w Apokalipsie, czytamy w ostatnich zdaniach. Korzeń i ród Dawidowy. Ja, Jezus. Korzeń i ród Dawidowy. Korzeń, czyli ten sprawca tego wszystkiego, ród Czyli ci, te kolejne pokolenia. I to jest wyjątkowe, bo od Dawida do Chrystusa jest 28 pokoleń. 28 pokoleń. Jeśli znowu, żeby to sobie jakoś wyobrazić, to jest tak, że mój ojciec nie miał wpływu na to, że urodzi mu się syn. Ja również nie miałem wpływu na to, że urodził mi się syn. Mój syn również nie ma na to wpływu, czy urodzi mu się syn. No bo można w ogóle nie mieć dzieci. Yy, można mieć same córki. Może syn się urodził, a Chodzi o to, że Bóg tego dopilnował, że przez te 28 pokoleń każdy następny miał syna. To nie jest samo w sobie normalne. Przecież są rody królewskie, które wymierają, dlatego, że w pewnym momencie braknie następcy tronu. A więc Bóg dopilnował tego, żeby jeden po drugim każdy miał syna. I ten syn Miał znowu syna i tak dalej. E, tak tu czytamy o synu swoim potomku Dawida, który był z plemienia Judy. Według ciała. Gdyby Pan Jezus był tylko człowiekiem, to by nie trzeba było tego pisać, bo to, to by było oczywiste. Ale są dwie strony osoby Chrystusa. Jest ta ludzka, jest i Boża. Tu jest mowa o tej ludzkiej stronie. Według ciała potomkiem Dawida. A więc to jest dowód na to, że Chrystus jest tym, który miał przyjść. Nie ma innego, który by spełniał te wymagania. Niewolnik albo sługa Jezusa Chrystusa. To jest y, kluczowa rzecz w przypadku Ewangelii. Brak własnej woli. Przyznanie pierwszeństwa Bogu. I tutaj w Rzymian mamy na przykład 10 rozdział 17 wierz, pokazujący, że wiara się bierze z posłuszeństwa. 10-17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Jest to generalnie też tutaj odniesienie do tego powołania, w jaki sposób Paweł był powołany. Możemy znaleźć to w dziejach apostolskich, że tutaj po prostu jego wola była całkowicie złamana. Bóg się w ogóle z jego wolą nie liczył.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 Nie wiem, jak działa oścień, ale ktoś mi kiedyś tłumaczył, że kół to zwierzaka w tylną część ciała, jeżeli miało iść gdzieś w określonym kierunku. I tutaj Bóg siebie przedstawia jako oścień, a Pawła jako takiego cielaka, który chciał iść gdzie indziej niż ten oścień go kuł. A Saul drżąc i bojąc się powiedział, panie, co chcesz, abym zrobił? A pan do niego wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz zrobić, co masz robić. Oczywiście Saul mógł w tym momencie dalej trwać w uporze, tak jak faraon, zatwardzić swoje serce i szukać wymówek. Każdy z nas jest przez Boga doprowadzony do takiego momentu jak Saul, że nagle Bóg daje o sobie znać list, znaczy, Księga Joba mówi, że to się dzieje z człowiekiem raz lub dwa. I jeżeli na to nie zważymy, jeśli dalej będziemy trwać w uporze, to można to porównać do takiego momentu, że przekroczymy pewną czerwoną linię, tak jak Faraon miał trzy razy dane świadectwo. Też inne miejsce mówi, że tak się dzieje z człowiekiem dwa razy, trzy razy. Tu nie chodzi o matematykę, że to nie więcej niż trzy razy, ale chodzi o to, że tych zdarzeń w życiu jest naprawdę niewiele i jeśli za tym nie pójdzie posłuszeństwo Bogu, to w pewnym momencie Bóg przestaje do takiego człowieka cokolwiek mówić i hebrajczyków mówi, że jest tylko straszliwe oczekiwanie ognia czy straszliwe oczekiwanie kary i żar ognia, który strawi, będzie trawił na wieki wieków przeciwników. I to są właśnie bardzo ważne słowa, że jeśli Bóg pozwala nam zobaczyć, że jesteśmy sam na sam z Nim, to ludzka odpowiedzialność jest taki Amen. Bo jeśli nie będzie posłuszeństwa, to w tym momencie jest już tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia na wieki. Więc powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga. Paweł był w szczególny sposób odłączony, ale o nas też się mówi odłączeni. Odłączeni znaczy święci, bo święty to znaczy oddzielony, odłączony dla Boga. I my jesteśmy oddzieleni dla Boga spośród tego rodu przewrotnego, wśród którego wcześniej chodziliśmy. I naszą odpowiedzialnością jest to, żeby z tego odłączenia, oddzielenia korzystać, bo dla Boga jesteśmy kimś innym. Jesteśmy oddzieleni do tego, żeby wykonywać te zadania, które Bóg nam powierzył. Pałowi powierzył głoszenie Ewangelii Boga. Już o tym mówiliśmy, którą przedtem obiecał przez swoich proroków. Wielokrotnie mamy tego świadectwa. Teraz chciałbym jeszcze odnieść się do tego o jego synu. Niestety jest wiele fałszywych nauk dotyczących synostwa Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże daje wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus był synem zawsze. Nie było momentu wieczności, gdzie Ojciec nie był ojcem, a Syn Synem. Nazywamy to w skrócie wiecznym synostwem Pana Jezusa Chrystusa i Bóg po prostu odwiecznie istniał w osobie Syna, w osobie Ojca, w osobie Ducha Świętego. I jeżeli teraz byśmy chcieli znaleźć takie miejsca, które jednoznacznie pokazują, że tak zwany apolinaryzm, albo inaczej Inkarnational sonship, czyli synostwo przez wcielenie, jest fałszywą doktryną mówiącą, że rzekomo Jezus stał się synem po urodzeniu w ciele, to yy, możemy zerknąć do trzech takich miejsc, które są pomocne. Jedno z nich to jest Mateusza, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. I to jest bardzo groźna doktryna, zaprzeczanie wiecznemu synostwu Pana Jezusa, gdyż to jest tak zwana herezja potępienia, czyli kto nie wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, nie ma życia wiecznego. To jest bardzo poważna rzecz. Kto nie ma Syna, nie ma i ojca. I nie można tutaj sobie pozwolić na błąd w tej sferze, na nieposłuszeństwo według własnego filozofowania. I 21 rozdział Mateusza to jest opowiadanie o tym, co się stało w przypadku Izraela. I od 33 wiersza bym chciał, żebyśmy przyjrzeli się tej przypowieści. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, ogrodził ją chłotem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plony tej winnicy. Lecz rolnicy schwytali jego sługi. Jednego pobili, innego zabili, a jeszcze innego ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale postąpili z nimi tak samo. W końcu posłał do nich swego syna, mówiąc, uszanują mego syna. Lecz rolnicy, gdy zobaczyli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Schwytali go, wyrzucili z winnicy i zabili. Jest to jednoznaczne odniesienie do tego, co się stało z Panem Jezusem. To, co mówi hebrajczyków, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy przez ojców, przez proroków i ostatnio przemówił do nas w Synu. I tu jest pokazane wyraźnie, że Pan Jezus jest nazwany w tej przypowieści poślem Syna. Nie da rady posłać Syna, jeśli on miałby się stać synem dopiero przez urodzenie z niewiasty. On był synem przed posłaniem. Jest też świadectwo z przypowieści, 30 rozdział. Przypowieści Salomona. I tutaj jest początek tego rozdziału, 30. Słowa Agura syna jakie, Proroctwo tego człowieka do Ikiela i Do Ipiela i ukala, zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Ani nie nauczyłem się mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co święty. Któż wstąpił na niebiosa i stąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Widzimy jednoznacznie. 30. rozdział przypowieści. Wiele lat przed wcieleniem Pana Jezusa. I tutaj jest pytanie. Czy znasz Jego imię? Chodzi o Boga Ojca. A jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Bóg zawsze był po sobie Syna Ojca i Ducha Świętego. Mówimy, że był w trzech osobach. Psalm, drugi rozdział, drugi psalm, przepraszam, też mówi wyraźnie wiele lat przed wcieleniem. Dwunasty wiersz. Pocałujcie syna i jeśli chodzi o siódmy, Tyś jest moim synem. Więc w przedwiecznej sytuacji Bóg zawsze istniał w trzech osobach i nie można tego po prostu przeaczać, że Słowo Boże tu daje świadectwo, że Pan Jezus okazał się Synem, tak? Trzeci wiersz o Synu, o Jego Synu Jezusie Chrystusie naszym Panu, który według ciała pochodzi z potomstwa Izraela a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym. Pan Jezus nie stał się Synem, tylko pokazał, że jest Synem. Tak samo jak Jezus jest święty i był kuszony przez diabła i mimo, że był święty, był kuszony, a nie dlatego był święty, bo nie uległ pokusie. Po prostu trzeba te rzeczy rozumieć tak, jak Słowo Boże nam je objawia, a nie szukać własnych pomysłów, tak jak mówiliśmy posłuszeństwo wierze. Wiara raz na zawsze przekazana świętym, a my mamy tylko to, co jest z wiary. Bo co nie jest z wiary, jest grzechem. Już nieraz to mówiłem, ale... Można powtórzyć, bycie sługą na tej ziemi to jest najwyższe stanowisko, jakie możemy mieć. Żaden prezydent, choćby nie wiem, jaki to był wielki, ktokolwiek, to sługa Boży po prostu ma o wiele wyższe stanowisko. będąc sługą Bożym, tak na przykład apostoł Paweł, co człowiek w ogóle może osiągnąć na tej ziemi. Być sługą Bożym to jest coś bardzo wielkiego. ciągle o tych sługach, ja chciałbym podać przykład niedawno żeśmy rozważali pierwszą mojżeszową, Józefa, który właśnie był takim sługą, który nie tylko zaszedł na dwór Faraona i tam rządził, ale on po prostu służył Faraonowi ludowi egipskiemu i ludowi hebrajskiemu on po prostu służył to jest obraz też takiego, możemy powiedzieć, męża Bożego, który Bóg ustanawia i On każdą sprawę brał w swoje ręce i On wszystko może być dotykał, każde możemy powiedzieć, jakby możemy powiedzieć, każde ziarko na tym polu przez Niego przechodziło. Bo wiemy o tym, że później to sprzedawał i sam osobiście to robił. Także właśnie yy, pokazana nam jest i wielu innych, którzy yy, Sługa jest to taki mąż, który umie się zbrudzić robotą, a nie z daleka coś zarządzić i żeby się samo zrobiło. Ale też nie, w naszym życiu nie możemy mieć za dużo sług i sami, yy, możemy powiedzieć, nie służyć. Bóg chce, abyśmy też właśnie tak to czynili. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co yy, Spyszek powiedział o tym, że Ewangelia już jest widoczna w Starym Testamencie, i takim bardzo dobrym przykładem na to jest takie krótkie słowo z Jeremiasza, które mówi nam, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. Czy nie jest to i, żeby powiedzieć, wezwanie do młodych, którzy są młodzi, a ciągle po prostu stoją w tym samym miejscu? Czy nie jest to wezwanie do wszystkich nas, którzy wiele lat i żniwżeśmy żeśmy przeżyli, a dalej po prostu stoimy w miejscu? Czy nie jest to wezwanie dla każdego dziecka Bożego, które powinno być coraz bliżej Boga, a jednak e, tak mało czynimy? Także widzimy, że choćby, a też następną bardzo wspaniałym e, rozdziałem 53 Izajasza, który mówi nam, jak bardzo Pan Jezus się uniżył, i jak bardzo on tam pokazał nam, że jest tym barankiem, czy tą owcą na rzecz prowadzoną i za nas to właśnie uczynił. Czy też weźmy Jonasza, który przecież mówił, jeszcze 40 dni zostało do zburzenia Niniwy. Czy to też nie jest Ewangelia? I jakże wielu ludzi tam się nawróciło, dlatego że on właśnie zwiastował tą Ewangelię, zjastował tą, może powiedzieć, ten sąd Boży właśnie Ewangelia, co też i wielu powtarza, przedstawia, że śmierć jest najlepszym ewangelistą. I widzimy tutaj w tych wierszach, że Bóg przez swojego własnego Syna przyniósł w tych ostatecznych czasach nam tą wspaniałą nowinę i ona jest zapisana na tych kartach Biblii i jeśli ktoś by odepchnął tą Ewangelię a przede wszystkim odepchnął tego, który jest tą Ewangelią, to znaczy Jezusa Chrystusa to tym samym nie ma już nic więcej Bóg dla człowieka do zaoferowania aby mu coś innego dać właśnie jeżeli ktoś Syna Bożego odepchnie i z bezsześci krew przymierza, to na cóż jeszcze może zasługiwać? Jeżeli Bóg przedstawia nam swojego Syna jako dar, a my ten dar mówimy, to nie dla nas, my chcemy coś innego, to cóż Bóg może jeszcze więcej dać? Rzesiek czytał o tym, że wielu słów przychodziło, aby odebrać ten owoc z winnicy, a przecież przyszedł na końcu Syn i Syna odepchnęli. Czyli my też tak byśmy chcieli być, aby syna depnąć? Nie daj tego Boże. I tutaj w tym właśnie liście wielokrotnie jest pokazane nam, że Bóg tak bardzo pokazuje i przedstawia swojego własnego syna jako tego, który właśnie przyszedł w mocy, z martwych wstania i to jest właśnie Jezus Chrystus, Nasz Pan. Bo to jest napisane w czwartym wierszu, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie. Tutaj y, oczywiście musimy, to co już Grzesiek wspomina o tym ustanowione, to jakby jakbyś miał się to stać. On był zawsze. Kto tylko się, może powiedzieć, w ciele objawiony, byśmy tu mogli powiedzieć, objawił się. I to jest właśnie Jezus Chrystus, ten Chrystus, ten człowiek, który na ziemię stąpił, bo nie było innego ratunku dla zepsutego człowieka, jak tylko właśnie yy, przyjście Syna Bożego. Tego właśnie, którego, yy, którego Abraham powiedział do Izaaka, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie Synu mój i szli obaj razem. I to właśnie stało się 2000 lat temu. Cóż za cudowna mamy czas. Kończy się czas łaski, a myśmy uwierzyli. Możemy powiedzieć nie przeminęło żniwo, nie skończyło się lato, a my się uratowaliśmy. Cóż za łaska. Ale niech każdy w naszym życiu spojrzy w swoje własne y, chodzenie i życie. Czy czasami y, nie oddalamy za daleko Słowa Bożego i nie myślimy jeszcze czas, ale na co czas? Dziś, jeśli ktoś uszyczy w sercu swoim i zatwardzi swoje serce, to czy jutro będzie czas? Jak wielkich braw są pa show. there's, there's... Panie Jezu, my Tobie dziękujemy, że Ty już tyle tysięcy lat temu Bóg opisał o Tobie w proroctwach, Panie Jezu, ale Ty darowałeś, że teraz się to na nas, na nas wykonało, że Ty za nas umarłeś, Panie Jezu, i Ty przyszedłeś za nas to uczynić. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, ale też daruj na łaski, abyś właśnie nie, nie minęła żniwa. Abyśmy też wzrastali, aby w naszym życiu była wiosna, Panie Jezu, abyśmy mogli wzrastać w Tobie i też radować się z powodu tego, co Ty dla nas uczyniłeś. Też dary łaski, abyśmy mogli też świadczyć o Tobie i nasze serce było wpatrzone w Ciebie. Amen. Amen. Amen.